Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91,6 FM. To jest audycja Masz 3 Życia, czyli audycja o grach wideo. I dzisiaj witają się z Wami w okrojonym składzie, bo dzisiaj musieliśmy zrobić ustąpić trochę miejsca w studiu dla naszych gości. gości. Ale po kolei przywitajmy się Miłosz Szymczak. Michał Dobrzycki. A audycję realizuje jak zwykle niezawodna Gosia Kilar. I dzisiaj, jak już zapowiadaliśmy na Facebooku, między innymi będzie się dużo działo głównie dlatego, że w marcu odbędzie się bit Festival. Dwa tygodnie po iem dokładnie u nas, w Serowcu na Politechnice Wrocławskiej. To będzie to jest taki mały IEM Mały, mały IM, bardzo mały, z minimalnie niższą pulą nagród, ale tak, na pewno warto będzie wpaść, obejrzeć nas. O szczegółach dowiecie się za niedługo razem z naszymi gośćmi. A tymczasem y, przechodzimy jak zwykle do newsów, bo tych oczywiście jak co tydzień wam dostarczamy. Y, ja mam w sumie dużo tych rzeczy związanych głównie z tym, że się ukazują się jakieś gry, bo z, o, sprzętowego też mam newsa, też wam może powiem i na samym początku może o nim powiem, jak ktoś jest zainteresowany, bo często mówimy o tym vr o wirtualnej rzeczywistości, o tych wszystkich urządzeniach. Wiemy, że już się ukaże Oculus Rift, że okaże się, ukaże się też y, PSVR, od Sonego i jeszcze się ukaże ten Vive, HTC Vive, tak, który jest robiony razem z Valve'em, ale jeszcze wchodzi podobno na rynek kolejny gracz, ma nim być, uwaga, Google. On twierdzi, jest taka plotka, tylko to nie jest, że Google twierdzi, plotka, że ma się ukazać urządzenie VR od Google'a, które ma być chyba wyjątkowe pod tym względem, że ma być tak zwane standalone samodzielne, bez żadnych dodatkowych Dobra. urządzeń, bo jak wiemy, jak wiemy, zwyk zwykle jest tak, że albo Oculus wymaga dobrego kompa, od PSA a trzeba mieć y, jeszcze dodatkową puszkę do PlayStation. Tak jest. HTC w sumie też trzeba komputera, a na przykład też są te... Z, y, Google robił też taki projekt z Cardboard VR, czyli to, że wkładamy telefon do... Kartonowego takiego uchwytu na głowę. I, I mamy 3D. I mamy, mamy VR. To też było od Google'a, ale on chce zrobić coś, co będzie działało samodzielnie, bez żadnych dodatkowych urządzeń, bez żadnych dodatkowych. A Google kupił Oculus'a zdaje się. Nie, Oculus został kupiony przez Facebooka. A, A między innymi do tego Minecraft nie wyszedł na, nie wyjdzie na Oculusa, może jeszcze wyjdzie, ale takie były rzeczy. Czyli jeszcze Microsoft został ze swoim... Ze swoim centem. HoloLensem. Tak. To nie jest VR tak naprawdę, ale też to jest rozszerzona rzeczywistość, to jest Standard inna reality. działka. Inna to. bajka. I na bajka. A jeszcze miałem sprzętowy news, tak? No, może nie tyle sprzętowy, co związane z produkcją gier, bo jak wiemy, są na rynku takie dość popularne silniki do tworzenia gier, nawet tych niezależnych, ale i tych wielkich, bo jest Unity, jest Unreal Engine 4, to są takie wiodące dwa dzisiejsze silniki, chyba najbardziej znane i też najbardziej, najłatwiejsze pod względem, że mamy dużo materiałów, materiałów szkoleniowych w sieci do nich i tak dalej, ale Amazon czyli ktoś, kto nie jest podejrzewany o tworzenie jakichś, nie wiadomo jakich gier wypuścił właśnie swój własny silnik do tworzenia gier o nazwie Lamber Yard, czyli chodziło o takie podwórze, gdzie drwale, nie wiem rzucają drewno, które ścinają w lesie nie wiem, jak to się na polski tłumaczy Lamber Yard, ale taki silnik wypuszczają, to już... nie, to coś nie, to zupełnie innego chyba nie wiem co to znaczy, ale to nie jest to na pewno to mi się kojarzy z jakimś mniejsza z tym, bo ten silnik Oferuje oczywiście tworzenie gier, gier, tworzenie gier na platformy e, takie jak Windows, Mac, Linux, ale też dąży do tego, żeby te gry można było uruchomić również na mobilnych, tego jeszcze nie ma, ale to jest powiedzmy młody silnik, może doczekam się od niego jakichś wielkich rzeczy. No, to co pokazują screenshoty na stronie silnika samego, no to jest coś fajnego, więc myślę, że może będzie konkurencja dla tych dwóch takich wiodących na rynku silników, tym bardziej, że on jest całkowicie darmowy w przeciwieństwie do dwóch tych silników, które są kom komercyjne. Są darmowe, są, ale. Ale wszystkie dodatkowe pluginy są już płatne, i żeby cokolwiek I tak fajnego zrobić, już trzeba wyrzucić sporą gotówkę. Tak, no to kolejne rzeczy, może w sumie o tym. Aha, jeszcze jedno, może Wam powiem, nie samą konkretnie z jednym tytułem, bo Vivid Games zapewne kojarzycie firmy z Warszawy Studio, tak naprawdę z Warszawy, które tworzy gry. Boxing. Bo Real Boxing, Real box, Prawdzi tak. prawdziwe boksowanie, bardzo popularna gra za granicą, bo, bo w Polsce chyba jakoś nie jest super rozrywana, a w Ameryce to się o nią biją, wręcz boksują o Real Boxing, który no, mniejsza z Real Boxingiem, bo na pewno o kojarzycie. 20 lutego, to jest za tydzień niecały, bez jednego dnia. W, w sobotę, W sobotę musi być jak ta tak liczę, bo dzisiaj są walentynki, o nie, w, nie wspomnieliśmy o tym, pewnie jeszcze nie wiecie o tym. Dzisiaj są walentynki, 14 lutego, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał bardzo prawdopodobne, bo niektórzy pracują w niedzielę, to warto się zaopatrzyć w jakieś akcesorium, które należy dostarczyć w swojej drugiej połówce. Ale przejdźmy do Vivid Games. Oni za tydzień niecały, w sobotę, 20 lutego, organizują Open Days. Czyli taki dzień, nie wiem, to jest jeden dzień czy więcej, Offenders się nazywa. To chyba trwa dłużej, to chyba trwa sobotę i niedzielę. Możliwe, że można przyjść po prostu do studia i zobaczyć jak tam się wszystko dzieje, jak działa ta magia tworzenia gier, szczególnie fajne dla tych, którzy by chcieli gry tworzyć. Mniej dla tych, którzy już gry tworzą, bo pewnie się trochę orientują, ale to też trochę Dobry in... wywiad. W sensie, no, to jest też zdarzenie tego, jak się tworzy gry samemu w piwnicy, a, czy w garażu, a jak to się robi w studiu profesjonalnym, które tworzy gry światowe marki. To, to się dzieje w sobotę w v Vivid Games w Warszawie, niestety nie u nas we Wrocławiu, więc trzeba dojechać, albo jeżeli jesteście z Warszawy, to jesteście szczęśliwi sami, macie na miejscu. Kolejne rzeczy to już te typowo growe, na przykład to, że wyjdzie Watch Dogs 2. Watch Dogs 2. Tak, Pierwszy był totalną, no nie totalną klapą, no, ale nie był klawą. tym, y, czego się wszyscy spodziewali A tu jednak y, wyłożyli jakieś pieniążki, się znalazły w budżecie na drugą część tej gry Więc może tym razem wykorzystają jej pełen potencjał Bo jedynka tego, co prawda, oferowała fajny świat, fajną mechanikę Ale nie oferowała tego w takiej formie, jakiej byśmy tego chcieli Oni obiecują, że ta gra się ukaże przed końcem roku fiskalnego 2016 Nie jestem ekonomistą, ale znalazłem informację, że ten rok się kończy z marcem przyszłego roku, więc przyszłego roku, do tego tak. czasu mają, mogą być. Pierwszy kwartał przyszłego roku. To jeszcze jak jesteśmy przy tym robieniu gier, to 26 lutego do 28 e, TK Game Jam na Politechnice Wrocławskiej. Jeżeli nie chcecie jechać do Warszawy, a może a chcecie zobaczyć jak się robi gry, zapraszamy. Tak, niestety serdecznie. już się nie można zapisać jako uczestnik, ale myślę, że chyba nikt się nie obrazi, jeżeli tam wejdziecie i popatrzycie. Na pewno was wpuszczą, przecież to jest impreza tak Otóż Otwarta. Kolejna rzecz z grami to The Island, to jest marka, która fajnie się sprzedała, bo stworzona przez Polaków, potem poszła na zachód do Niemiec, tam już się tak fajnie nie sprzedała, bo zrobili drugą część taką nieładną, potem jakieś takie gry spin-offowe, czyli związane z głównym tytułem, też niezbyt fajne, ale oni cały czas chcą iść w tym kierunku i chcą stworzyć kolejną część The Island, nawet chyba nawet taki, taki podtytuł się ukazał Retro Revenge, Retro Revenge. Nie wiem, może to będą zombiaki w latach 80. Osie tego jeszcze nie było w sumie. Jakby nie patrzeć temat zombiaków wykorzystany do pe w pełni, ale... Na Dyskoteka sobie... w latach 80. i zombie. Było zambidisko gdzieś, było jakieś takie coś takiego. Ale na przykład y, takie zombiaki, jak były w filmie tego pana, jak on się nazywa? Y, ten, który stworzył tutaj te pierwsze świt żywych trupów. Czy zmiekszki żywych trupów? Boll? Nie! Ten oryginał, który jest już za darmo dostępny na Ech, otwartej okay. licencji w internecie. Ale idziemy dalej. Assassin's Creed Kolejna część, to, to duża, bo wiadomo wychodzą te mamy Chronicles Kolejna duża część Assassin's Creed'a ukaże się dopiero w przyszłym roku W tym roku możecie zapomnieć o Assassin's Creed'zie Ale ten przyszłoroczny podobno ma, ma się dziać w Egipcie Nie ma Japonii, zapomnijcie o Japonii, nie będzie formalnej Japonii Tym razem Egipt On jest zła, ale nie wiem czy tam z piramid nie skoszysz, bo one mają zakrzyjoną no tak górę, słabo, nie? więc skąd wiary nie bardzo, z takiej piramidy, prędzej z jakiegoś luxoru, takiego jakiegoś kompleksu świątyń, tam tak. prędzej, albo z takiej Kolejna rzecz, GTA Liberty City Stories, to gra, która się ukazała już na platformie mobilnej, na PSP, a teraz wyszła na Androidy, niedawno można ją dostać za jakieś tam pieniądze i jest to kolejna oczywiście GTA, ja, ja już w ogóle byłem zaskoczony, jak zobaczyłem pierwszy w życiu na tablecie, jak zobaczyłem GTA 3, a tu już kolejna część GTA, podobno jeszcze większe wymagania ma niż poprzednie, i to w sumie wszystko. Może szybko wspomnę o tym, że Kanye West, czyli piosenkarz znany m.in. z naszej anteny, postanowił stworzyć grę. Grę, która będzie opowiadała o wędrówce okay. jego łamy do nieba. Nawet okay. chyba, nie wiem czy mam tytuł? Hit murowany. Tak, Only One. To jest tytuł i gry, i tytuł któregoś utworu nawet. No, no, problemu z monetyzacją pewnie nie będzie miał. Wrzuci na Twittera informacje i będzie miał milion pobrań. A może Spotify zacznie się zajmować dystrybucją gier? <głos> w chmurze. Tak. W chmurze. Tam jest więcej słuchaczy na pewno kaniego niż na przykład na Steamie. Myślę, że tak. Ale nie, ja przyznaję, że on robi całkiem w porządku muzyka, więc może odnaleźć się, no może połączyć te dwa światy, może wrzucić e, wrzuci swoją muzykę do gry i nie trzeba będzie płacić za muzykę już, będzie za darmo, ale na tym może kończymy te newsy, bo dzisiaj mamy jeszcze dużo rzeczy do omówienia, także e, słyszymy się za chwilę i będziemy rozmawiać o bit festiwalu 2016. Słuchajcie audycji Masz 3 Życia w Radio Luz na 91, 6 FM, a z nami dzisiaj są goście nasi znajomi z organizacji Best Wrocław, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie festiwalu Beat, Weronika Zioła okay. i Grzegorz Dębowski. Siema. I z dzisiejszymi gośćmi będziemy właśnie rozmawiać o Bit Festiwalu 2016. To jest coroczna impreza, to już jest siódma edycja bit Festiwalu. No i wypadałoby zapytać może najpierw Czym jest Bitfestiwal, ale mam jeszcze inne pytanie na początek? Czym jest właściwie Best Wrocław? Bo zazwyczaj takie imprezy organizują ludzie związani bardzo blisko ze, z grami i tak dalej, a kim jest tutaj? Best Wrocław? Bez Wrocław jest organizacją studencką działającą przy politechnice wrocławskiej. Naszym celem i zadaniem jest umożliwienie wysekcjonowanemu gronu studentów, kontakt z firmami z przedstawicielami, bo łączymy właśnie tak trzy y, grupy dzięki temu wszystkiemu. No, dodatkowo chodzi o to, że staramy się robić projekty z różnych pól zainteresowań, żeby dać szansę do rozwoju zarówno studentom zainteresowanym informatyką, jak i tym ściśle inżynieryjnymi kierunkami studiów. Czy też organizujemy po prostu szkolenia z umiejętności miękkich albo spotkania z kulturą dla studentów, którzy nie mają na to czasu czy po prostu hajsu? Okej, okay, w tej chwili zajmujecie się przygotowaniem festiwalu bit, który odbędzie się już w marcu dwa tygodnie po jemie. I tak powiedzcie nam pokrótce, co to jest ten bit i kogo wyście tam chętnie zobaczyli? No to tak, Bit jest festiwalem, który trwa dwa dni i całą noc pomiędzy tymi dwoma dniami. Idea jest taka, żeby pokazać, że student informatyki czy ogólnie ktokolwiek zainteresowany grami i komputerami nie jest po prostu nerdem, tylko człowiekiem, który umie się też fajnie pobawić i ma trochę więcej zainteresowań niż klikanie w klawiaturę. Albo przynajmniej umie fajnie w nią klikać. I pierwszy dzień będzie skupiony na firmach i wszelako pojętym rozwoju związanym z programowaniem, autokadem i innymi... Technologiami, Dlatego zapraszamy wiele firm, które poprowadzą dla nas konkursy programistyczne, szkolenia czy po prostu spotkania i opowiedzą jak to działa w takiej wielkiej korporacji czy mniejszej firmie. A noc i będzie wielkim maratonem gier, podczas którego będziemy organizować turnieje. Parę gier, o których pewnie jeszcze dzisiaj pogadamy, i na tym samym będzie polegał też następny dzień, dlatego widzimy tam chętnie każdego, kto ma jakąkolwiek styczność z grami. Nie tylko tymi nowszymi na komputer, ale też starszymi konsolowymi, bo taką strefę też chcemy przygotować. Czyli mamy cały przekrój, bo oprócz yy, grania, które będzie w drugi dzień, mamy w pierwszy dzień tak yy, prelekcje i szkolenia, tak? Tak, między innymi dodatkowo konkursy programistyczne i warsztaty, więc myślę, że wiele osób znajdzie tam coś dla siebie. Prelekcje i szkolenia z zakresu programowania, czy bardziej ogólnie jakoś IT, czy jeszcze ogólni? Tematyka jest przeróżna, firmy właśnie jeszcze się zastanawiają, będziemy mieli aplikacje mobilne programowania, ale także jak na przykład zgłaszać aplikacje, właśnie na firmach. chce poprowadzić cały temat taki, że warsztaty, szkolenia i z tego zrobić jeszcze konkurs, więc jak to wszystko będzie wyglądało, więc bardzo też są ciekawe i atrakcyjne nagrody, więc zapraszamy także w pierwszy dzień. Okej, okay, a czy to coś kosztuje na studentów, którzy by chcieli się tam pojawić? Nic, nic to nie kosztuje, to, <śmiech> to chyba jest najfajniejsze, taki jest zamysł, żeby to wszystko było otwarte dla studentów, którzy nawet nie stać na coś takiego na co dzień. Dodatkowo jedyne co było kosztowne to eliminacje do Counter Strike'a i League of Legends, turniejów, które już, już trwają. No, ale wynika to z tego też, że chcemy zrobić turnieje jak najbardziej atrakcyjnymi, i zrobić jak najfajniejsze nagrody dla tych, którym uda się wygrać. Stąd to wpisowe, bo sami jakby nie mamy swojego budżetu, więc skądś musimy pieniążki na to wszystko mieć. Czyli przechodzimy do turniejów, bo y, turnieje odbędą się y, w ramach jakich gier? Tak, no to dwa największe turnieje, które jak już mówiłem trwają. Counter-Strike, Global Offensive i League of Legends. Dodatkowo planujemy turnieje już podczas samego festiwalu, gdzie odbędą się wszystkie etapy, łącznie z eliminacjami, m.in. StarCraft i Hearthstone, ale dodatkowo planujemy też jakieś gry konsolowe, w tej chwili myślimy o FIFA i Mortal Kombat, ale może się to jeszcze zmienić. To takie dwie najbardziej chwytliwe gry, nie? Przejść po naparze, cię się pokopać w piłkę. No, ja sam bym chętnie po naparze, ale będę pewnie musiał patrzeć, jak ich nie naparzają. Czyli dwa turnieje już y, trwają, czyli już zapisy można powiedzieć zamknięte, i podczas beat festiwalu się rozstrzygnie tylko ostatnia faza. Natomiast do pozostałych turniejów, rozumiem, zapisy jeszcze się pojawią, tak? tak? No tutaj mam niespodziankę, bo my też będziemy brali udział w turniejach StarCrafta i Hearthstone'a. I myślę, że lada dzień na Facebookach pojawią się wydarzenia, pojawi się cała oprawa graficzna, szersze informacje, tak, na, na naszych stronach również. Ale oczywiście będzie można przyjść i też zagrać właśnie, bez problemu, jeżeli ktoś się wcześniej zapisał właśnie na kanapie, na konsoli, tak? Jasne, tak jak mówiłem, poza tymi turniejami organizujemy też coś w stylu strefy retro i strefy gier planszowych, gdzie będzie można posłać do kaczek, chyba pograć w pierwsze Mario albo w ddr albo po prostu w planszówki, więc myślę, że wiele osób, które nie biorą udziału w turniejach, też będą mogły się świetnie bawić podczas festiwalu. Nawet zapraszamy na strefę kibica, która także będzie, mamy nadzieję, bardzo duża i pełna przygód i wyrażeń i kibicować z drużyną, które będą walczyły o pierwsze miejsce. Właśnie, czyli zapowiada się z tego jakaś relacja na, na streamie, tak? Tak, planujemy zrobić. Yy, Okej, okay, to może na chwilę sobie posłuchamy teraz muzyki i za chwilę wrócimy do tematu Beat Festival 2016. Słuchajcie Akademickiego Radia lustra 91 i 6 FM, to jest audycja Masz 3 Życia, czyli audycja o grach wideo i kontynuujemy temat sprzed chwili czyli temat y, turnieju turnieju, co ja mówię, festiwalu, festiwalu, Beat Festival 2016, a turnieje są tylko jedną z wielu jego y, części, Atrakcji. Atrakcji, tak, to ładnie powiedziałeś. Ja, ja powiedziałem takie słowo uniwersalne, to powiedziałeś słowo już y, szczegółowe, bo rozmawiamy właśnie ze y, współorganizatorami festiwalu, z organizatorami festiwalu, y, z, czyli <grym> z przedstawicielami Best Wrocław i y, kontynuujemy temat, czyli przechodzimy do rzeczy, o których jeszcze nie mówiliśmy w sprawie bit festiwalu, a są to między innymi, nie, mnie interesuje to co się dzieje między dniem pierwszym, kiedy są między innymi prelekcje i warsztaty i szkolenia i różne takie rzeczy, a dniem drugim, kiedy są na przykład turnieje gier i można, to, takie możliwości zagania na różnych konsolach. Co się, co się dzieje pomiędzy, bo jest jeszcze cała noc. Okej, okay, czyli właściwie ta noc będzie wyglądać podobnie do tego jak będzie wyglądać drugi dzień. Będzie to po prostu jak najwięcej gier, będą się odbywać eliminacje czy turnieje te wspomniane już wcześniej, Chcemy zorganizować tą strefę retro i strefę gier planszowych, tak jak wspominałem, gdzie będzie można poskakać na matach do tańczenia, być może pośpiewać za Stara, i pograć w to, w co już często nie ma okazji pograć, bo po prostu nie mamy dostępu do tego sprzętu, którym bawiliśmy się kiedyś. Też, mówimy ca ca cały czas o tym bitwie festiwalu. to jest impreza, która się odbywa na Politechnice Wrocławskiej i pierwsza myśl przychodzi do głowy oczywiście no, dla studentów, ale dowiedzieliśmy się, że to jest impreza nie tylko dla studentów. Tak, oczywiście, zapraszamy wszystkich. Nie trzeba mieć skończonych 18 lat, więc licealiści, gimnazjaliści, jeżeli będziecie się nudzić w piątkowy wieczór, więc bardzo wszystkich zapraszamy chętnie, będzie co robić. Okej, okay, to może jeszcze przejdźmy do tematu tego, co się dzieje poza turniami, bo mówiliście tak, będzie gdzie usiąść, tak, będzie w co zagrać, a czy poza turniami będzie można coś wygrać na przykład? Tak, z pewnością będzie wiele konkursów organizowanych przez firmy, z którymi bierze, które współpracują z nami przy organizacji tego festiwalu. Myślimy też, że zorganizujemy parę takich konkursów tylko za obecność, po prostu jesteś, to masz szansę coś wygrać, żeby zebrać jeszcze większą publikę. Mamy nadzieję, że się uda. Dodatkowo w tej wspomnianej strefie kibica z pewnością też przygotujemy jakieś fajne konkursy, tak żeby to wszystko, to wszystko było jak najbardziej atrakcyjne. Okej, okay, no a jeżeli ktoś nie potrafi grać na poziomie tam Global Elite, czy jakie tam są poziomy w Counter Strike'u, czy w Lidze Grandmaster w Starcraftie, to będzie miał coś dla siebie, jakieś takie ruchowe zabawy, gry inne? No to tak, no to po pierwsze ta strefa retro, o której wspomniałem, a po drugie, jeżeli mam być szczery, to dwa lata temu sam brałem udział w tym turnieju LOLa, mimo że nie gram na zbyt wysokim poziomie i udało nam się przejść przez pierwszy etap eliminacji. Bo wiele ludzi, który, którzy grają w naszych turniejach, nie są profesjonalistami, tylko po prostu chcą się fajnie pobawić i mieć szansę na wygraną, albo po prostu spędzić czas trochę bardziej aktywnej rywalizacji niż zwykle. Okej, okay, a może jeszcze, czy są jakieś szczegóły dotyczące strefy retro, na czym będzie można zagrać i w co zagrać? W tej chwili z szczegółów jeszcze nie mogę podać, ale rok temu było tych gier ponad 10, bodajże 16 czy coś takiego, między innymi takie, już nie wiem jak to się nazywa, takie bębenki, w które uderzamy do rytmu, coś jak gitar. Do... i, i... świetna sprawa, tu akurat dwóch jest, taki okay. stary konsolent, <laughs> tak, tak. No i ja bym ze swojej strony chciałbym, żeby dało się strzelać do kaczek, więc dołożę wszelkich starań, aby się dało. To może jeszcze, bo jednej rzeczy nie powiedzieliśmy, bo już tak mniej więcej wspomnieliśmy kiedy, co i jak. Gdzie w ogóle się odbędzie impreza Beat Festival? Tak jak mówiliście na Politechnice Wrocławskiej, a konkretnie w Serowcu, czyli w budynku C-13. Tam będzie się odbywała noc gier i drugi dzień, czyli sobota. Pierwszy dzień, czyli ten poświęcony firmom, będzie się odbywał w budynku C-1. To jest zaraz obok Technopolis przy Polibudzie. Dlatego, że tam jest najwięcej studentów zainteresowanych tematem i tam jest najwięcej sal, które są dostosowane do tych wszystkich warsztatów, dlatego tam jakby chcemy zorganizować ten pierwszy dzień. W budynku C-13 Politechniki Rosarskiej jest to budynek położony przy stacji Polinki, tak, jest dojazd również drogą powietrzną, a... Przypomnijmy może jeszcze terminy dokładne, kiedy się Bitfestiwal odbywa, bo to jest w marcu, tak? 15, 19 marca. 18 19 marca. 18-19 marca. Piątek i sobota. Piątek i sobota, pierwszy i, i drugi w dnia dzień. W niedzielę odpoczywamy. Festiwalu. A robimy jakąś integrację na sam koniec Beat festiwalu. Myślę, że będziemy o tym myśleć, chociaż jak znam życie, my po dwóch dniach organizacji będziemy na tyle wyczerpani, że nie będziemy myśleć o niczym innym, jak właśnie o integracji, żeby Ech. w jakiś sposób odpocząć. Nie obiecujemy, ale może uda nam się dla uczestników festiwalu zorganizować jakiś klub, bar, gdzie może na hasło BIT będą mieli tani, no różne takie tam rzeczy. <śmiech> <śmiech> <śmiech> o których nie wolno nam mówić. <śmiech> Chipsy, <śmiech> paruszki, soczki, soczki pomarańczowe i takie inne. W takim razie może... Jeszcze raz serdecznie zachęcimy Was wszystkich do odwiedzenia bit Festiwalu. Beat Festiwalu organizowanego przez Best Wrocław, który odbędzie się na Politechnice Wrocławskiej 18 i 19 marca. To jest za miesiąc. Ja jeszcze może podam, bo Beat Festiwal ma swojego Facebooka, bardzo fajnego fanpage'a. Jak piszecie Beat Festiwal przez V, to Wam się gdzieś tam dosyć wysoko pojawi. A u nas na naszym Facebooku, na Masz Życia, też wkrótce pojawią się szczegółowe informacje dotyczące kolejnych turniejów, do których jeszcze się nie rozpoczęły eliminacje. Rozumiem, że na wydarzeniu na Facebook będzie można obserwować jakieś rewelacje dotyczące tego, co się jeszcze na Bitfestiwalu pojawi. Dokładnie. O wszystkim będziemy informować na bieżąco na naszym fejsie i na stronie internetowej, więc tam zapraszamy. Także... Wrocław.pl łamane na BIT Także chciałem jeszcze właśnie przypomnieć, że będą też niedługo informacje na temat zapisów na warsztaty, konkursy programistyczne, które odbędą się pierwszego dnia, więc cały temat zajęć będzie opisany dokładnie, liczba uczestników, ile maksymalnie może być i właśnie chętnych będziemy zapraszać do zapisów. W takim, razie, w takim razie dziękujemy wam serdecznie. Byli dzisiaj z nami e, Grzegorz Dębowski i Weronika Zioła. Przepraszam. No nic nie szkodzi. Z organizacji Best Wrocław, którzy organizują BitFestival 2016. Serdecznie zapraszamy. No, Uchaci audycji Masz 3 Życia w akademickim Radiu Luz na 91,6 FM Rozmawialiśmy o festiwalu BIT, o programowaniu, o grach A teraz mamy dla was takie kombo, bo miłość przygotował dla was grę i o programowaniu, i o graniu, i, i o assemblerze Bardzo fajnie to wprowadziłeś i się dziwiłem, że takie fajne coś wymyśliłeś po prostu po tym jak ci powiedziałem o nazwę gry i sobie to wygooglowałeś bo chodzi o grę, która się nazywa TIS 100. Może bym nie wymawiał tego po polsku, bo to brzmi jak TIS, albo się kojarzy jeszcze z nazwą Party. TIS 100, może coś takiego, Dużo czyli. Lepiej. To jest po prostu taka nazwa wymyślonego na potrzeby gry komputera, który my w tej, my w tej grze programujemy. Gra jest, stu, pochodzi, jest stworzona przez studio Zaktronics Industries. Jest to. Studio odpowiedzialne m.in. za grę, którą też kiedyś już recenzowałem, czyli Spacekem. i ona jest znana w ogóle, ta firma stworzenia takich gier, od których nam paruje mózgownica, bo naprawdę niektóre zagadki jakie w tych grach na nas czekają są bardzo skomplikowane, a same gry są proste, chociaż bardzo fajne jest to, że każda z tych gier jest w jakiś sposób okraszona minimalnie, ale fabułą, i to jest ciekawe, że w jakichś takich Między tymi poziomami, gdzie układamy jakieś puzzle czy tak dalej w różnych tych grach Zawsze gdzieś jest tam miejsce na taką malutką malutką fabułę I tak jest w, i w tym przypadku Bo TIS 100 to jest jakiś komputer, który, który dostał przez przypadek jakiś taki programista I on tam opisuje swoją historię, jak ten komputer dostał, że ma stertę komputerów Że go dziewczyna wyzywa, że ma dużo komputerów Że wszystkie wyrzucił, ale ten, ten jeden zostawił, bo jest bardzo skomplikowany i dziwny I on musi go rozszyfrować, bo sobie po prostu nie daruje, jeżeli, jeżeli tego nie zrobi no i my tak jakby przemiemy jego rolę, bo my rozwiązujemy różne zadania na tym komputerze, a każde z tych zadań to po prostu dzielna plansza i może wyjaśnię na czym, jak wyglądają te plansze, bo oczywiście mamy różne poziomy, każde zaczyna się jakimś zadaniem, mamy zadanie, ojej, trudno to wszystko tak z głowy od razu powiedzieć, bo to też jest trochę bardzo hermetyczna i jej słownictwo i tak dalej, bo to jest gra o więc nie każdy się w niej odnajdzie. Chodzi o to, że programujemy komputer. Komputer, wiadomo, ma wejścia, ma wyjścia i my musimy w międzyczasie tak te dane przerobić, aby było tak, jak nam zadanie dyktuje, bo zadanie nam zwykle mówi, że na tym wejściu dostajemy takie coś, na tym wejściu dostajemy takie coś, musimy zrobić z tym to, to i to tak, żeby na tym wyjściu było to, a to. na tym to. Okay. I, I tak w sumie wygląda każdy kolejny poziom. Oczywiście każdy jest coraz trudniejszy, a my musimy te zadanie wykonać w ten sposób, że mamy do dyspozycji matrycę komputerów, matrycę, czyli po prostu taką tabelkę z rzędami i wierszami, z komputerami. I one są ze sobą w tej połączone tak, jak ze sobą się sąsiadują, czyli mamy z każdego komputera wyjście i wejście na górę, w prawo, w lewo i na dół. I w ten sposób możemy przekazywać między nimi dane. Okej, okay, to brzmi, brzmi bardzo gikowato dla mnie. Tak, więc te komputery mogą się już danymi wymieniać, no i na nich jeszcze możemy nad tymi danymi trochę y, pracować, bo każdy z komputerów ma jedną, y, w sumie dwie zmienne, czyli dwa miejsca, w których może przechowywać jakieś wartości. Więc y, te wartości, które odczytujemy i wysyłamy dalej, możemy je przetrzymywać w dwóch miejscach na każdym z komputerów. Y, okay, I możemy wykonywać na tych... Y, tych w tych miejscach, gdzie przechowujemy, gdzie przechowujemy dane, możemy wykonywać operacje dodawania, odejmowania i niewiele więcej. Możemy zamieniać miejscami te, te wie, zmienne i... Bardzo niedużo nie możliwości tak naprawdę nam pozostawia ta gra z tego, co mówisz. Tak, ale jeżeli ktoś się interesuje programowaniem, to wie, że do wykonania na np. mnożenia czy dzielenia wystarczy mieć operację dodawania. I to jest wszystko. No, po prostu trzeba ją wykonać odpowiedni sposób, tak? No, tak. E, Oczywiście wiedząc, że można dodawać też ujemne liczby i tak dalej, tak dalej. Można... No oczywiście mam jeszcze tam warunki, czyli sprawdzamy, czy na przykład ta zmiana jest zerem, czy jest większa od zera, czy mniejsza od zera. Też mm -hmm. jest bardzo przydatne przy tych operacjach. No i właśnie jednym z takich pierwszych zadań są takie proste rzeczy, że coś tam sumować, coś tam policzyć, ale potem się robi coraz trudniej i coraz trudniej. No ale jak te komputery pro programujemy? Każdy z komputerów ma malutkie okienko na kod, który wpisujemy z klawiatury. No i ten kod jest, jest do gry w ogóle taki malutki poradnik w PDF-ie, który jest bardzo zabawny, bo wygląda jak taka instrukcja do jakiejś sprzętu sprzed 50 lat chyba. Takim, widać, że tak wzorowana, jakby była skanowana, takie po prostu krzywe kartki niektóre. No i jest pisane taką szczęką, jak były te maszynowo drukowane podręczniki do komputerów robione itd., itd., więc jest, jest klimatyczna instrukcja już w ogóle z takimi zakreśleniami, komentarzami tego, kto te instrukcję czytał z takimi rzeczami. No i to jest nasza instrukcja do tego języka programowania, którego używamy. To jest taki coś w stylu assemblera, czyli takiego prostego języka, gdzie mamy... Tak naprawdę operujemy na pojedynczych liczbach, że ściągamy jakąś liczbę, wkładamy ją w to miejsce, dodajemy do niej... Kolejną liczbę, wyciągamy tę liczbę i przesyłamy dalej. A ile czasu zajęło ci przeczytanie instrukcji i jakby z rozpoczęcie gry, bo tak z tego wszystkiego to brzmi jakby to było trudne dosyć. Właśnie bo ja jestem programistą, więc ja po prostu spojrzałem jakie są instrukcje z Assemblera, jakie są jakieś takie dziwne i to w sumie wszystko było. Bo na studiach miałem przez pół semestru miałem Assemblera takiego specyficznego, ale Assemblery są wszystkie do siebie bardzo podobne. Więc Więc... Jeżeli ktoś nie wie, czy mnie Assembler, to dla mnie to jest taki ciąg heksów i z tego wynikają jakieś rzeczy, które robi procesor, tak? Dobrze mówię? A, no, bez przesady z heksami, to zazwyczaj jest taka forma czytelna dla y, programisty, czyli są instrukcje typu MOW przez V, czyli odmów, pr no. przesuń, że przesuń zmienną z wejścia z góry na no. ten rejestr, gdzie przechowujemy dane. Albo jest JEZ y, J e, z. Y, to jest jump, E to equals, a Z to zero, czyli. Przeskocz do tej instrukcji, jeżeli jest równe Równo, zero. Tak, tak No, Jasne. więc da się domyślić szybko. W sensie, to nie trzeba być programistą, żeby w to zagrać. Trzeba tylko takie mieć jakieś ogólne pojęcie po prostu takich prostych, logicznych, jakichś zależnościach. Mieć taki dróg do ścisłych nauk, bo to nie trzeba być jakimś guru, żeby programować w tym języku. On tam jest zaledwie z 10 instrukcji może w tym języku, które są bardzo prosto wyjaśnione. Chociaż trzeba przyznać, że trzeba się trochę też oswoić z, samą, z samym interfejsem gry, bo instrukcja tak do końca nam wszystkiego nie... No nie pokazuje na talerzu, nie daje, więc musimy tak te pierwsze porządkowe zadania trochę tam popróbować, poklikać. No, pod... czuję. A potem możemy grać i debugować, no bo y, oczywiście mamy y, dla, każdego, dla każdej planszy zestaw testów, że mamy listę z wejściami jakie będą, Listę z wyjściami, jakie my chcemy mieć, i listę y, wartości z wyjściami, jakie chcemy mieć, i listę wyjść, jakie my wygenerowaliśmy naszym programem. Powinno być wszystko. To się równe. musi zgodzić. Tak, jak jest jakiś błąd, co tam ten komputer, bo czy w ogóle jest fajny efekt, jak się gra uruchamia, że słychać taką. Jak maszyna sortuje, i jak czyta jakieś dane, bardzo fajne efekty i też w czasie gry warto ściszyć głośniki czy słuchawki, bo tam takie są brzęczenia bardzo no, nieprzyjemne, bo to są takie brzęczenia typowo komputerowe tego głośniczka komputerowego i są nieprzyjemne czasami, no dla mnie były nieprzyjemne, buczą mi cały laptop, no ale tak, mamy te testy, musimy je wszystkie zdać i lecimy dalej, no i w sumie na tym polega ta gra, jest to ta fabuła, którą odczytujemy w niektórych miejscach każdej planszy, i jest oczywiście ta rzecz, która jest, która jest znana z Extronics Industries, czyli jak po ukończeniu każdego poziomu mamy statystyki. Ile wykorzystaliśmy ins instrukcji w danym poziomie, ile musieliśmy linii kodów pisać, ile cykli proces procesora zajęło y, przetworzenie wszystkich danych i mamy pokazane to na wykresie, y, który zestawia nas z innymi użytkownikami z całego świata. Wow. Czyli widzimy, czy zrobiliśmy taki maxi już, czy jesteśmy na końcu tej listy, że najlepiej zrobiliśmy? Czy jednak dzisiaj jesteśmy z tyłu i warto ten poziom poprawić? No i w ten sposób można na przykład się ze znajomymi walczyć, bo mój kolega też tego ściągnął przede mną. I jak ją uruchomiłem, to widziałem, że on był lepszy ode mnie i tak dalej, ale potem zacząłem go pokonywać, po prostu poprawiając swoje stare programy i jest najlepszy od niego. I na tym by polegał TIS 100, czyli gra logiczna, która y, jest ma takim małym assemblerem, chociaż trochę ma niektóre instrukcje szersze od assemblera. Ale polecam serdecznie, bardzo fajna gra. Y, mózg y, buczy i. is 100. Tak, EAS 100. Y, a my w sumie już kończymy dzisiejszą audycję. Będziemy się żegnać. Tak. Y, jeszcze zapraszamy, oczywiście, jak zwykle, na naszą stronę internetową masz 3 na Facebooka, Facebookomu Kośnik Masz na Twittera, Instagrama. Oczywiście jeszcze zapomnieliśmy o Twitchu, bo tam też często się pojawiają streamingi. W sumie już niedługo będą bardzo często te streamingi, No bo... i YouTube oczywiście, gdzie mamy mnóstwo filmów dla Myślałem, że powiedziałem. Oczywiście hmm. YouTube to jest chyba miejsce, gdzie najwięcej materiałów powstaje. YouTube komu, komu kośnik, masz trzy życia. A byli za Szymczak, Szynczak. Michał Dobrzycki. I y, Gościa Killer, która audycję realizuje. Słyszymy się jak zwykle. Za tydzień. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.